Jeden ziemniak, drugi, trzeci obiad, czwarty ziemniak, piąty, szósty, siódmy, biber, ósmy ziemniak, dziewiąty, e, co to ja mówiłem, aha, dziesiąty, widzę podłogę.